Radia Robert Cantright. Dzień dobry. Czwartek, 2 kwietnia minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Nierówny dostęp do leczenia i kontrowersje wokół statusu lekarzy rodzinnych. Naczelna Rada Lekarska publikuje raport, z którego wynika, że pakiet onkologiczny może być niezgodny z konstytucją. Fatalne warunki na drodze i tragiczny w skutkach wypadek polskiego mikrobusu na niemieckiej autostradzie. Zmarła druga z rannych osób. Papież Franciszek w Wielki Czwartek odprawi mszę nie w Watykanie, a w więzieniu. Umyje nogi osadzonym kobietom i mężczyznom. Ale na początek pilna informacja sprzed chwili. Udało się znaleźć drugą czarną skrzynkę z Erbasa, który rozbił się dwa tygodnie temu w Alpach. Poinformowała o tym prokuratura w Marsylii. Ta skrzynka to rejestrator parametrów lotu. Już wcześniej tuż po katastrofie znaleziono rejestrator nagrań w kokpicie. Wskazują one, że do katastrofy, w której zginęło 150 osób, doprowadził drugi pilot maszyny. Teraz w serwisie trójki poważne zarzuty wobec pakietu onkologicznego i kolejkowego. Te przepisy mogą być niezgodne z konstytucją, alarmuje Naczelna Rada Lekarska. Samorząd lekarski przeanalizował nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i dziś publikuje raport, z którego wynika, że pakiet ogranicza chorym równy dostęp do usług medycznych. Konstytucjonalista Tomasz Zalesiński mówi, że w ustawie jest sporo kontrowersyjnych przepisów, choćby ten o statusie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Z jednej strony to jest ten lekarz, który ma wykazywać się tą największą czujnością onkologiczną, a z drugiej strony jeśli on się tą czujnością wykazuje, to z miejsca włącza mu się zakaz Wydawania kart Dilo. Dla nas jest to pewna wątpliwość konstytucyjna. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz zapowiada, że wyniki tego raportu zostaną wysłane do Trybunału Konstytucyjnego, ale tylko w części. Sprawa dla pacjentów jest na tyle ważna, że lekarze ograniczą się tylko do takich zapisów, do których mamy niewątpliwą legitymację prawną, ale nieszczęścia dla pacjentów są tutaj znacznie większe. Pakiet Onkologiczny i Kolejkowy wszedł w życie na początku roku. Zakłada m.in. zniesienie limitów w leczeniu raka oraz wzrost roli lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w wykrywaniu chorób nowotworowych. Minister Zdrowia miał do końca marca przygotować sprawozdanie, czy nowe przepisy zadziałały. Premier Ewa Kopacz zapowiadała, że Plan ten zostanie przedstawiony tuż po świętach, a temat pakietu powróci w popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. Zrosła liczba ofiar śmiertelnych wczorajszego wypadku polskiego mikrobusu na niemieckiej autostradzie A4 niedaleko miasta Kaminc. Zaraz po wypadku zmarł 46-letni mężczyzna. Dziś kolejny z rannych pozostałych sześć osób, które odniosły obrażenia przebywa w szpitalach w Niemczech. Relacja Wojciecha Szymańskiego. Jak podała polska ambasada w Berlinie, życiu rannych pasażerów nie zagraża niebezpieczeństwo. Większość z nich być może jeszcze dziś opuści szpitale. Do wypadku polskiego busa doszło wczoraj późnym wieczorem na autostradzie A4 na pasie w w kierunku polski Samochód, którym podróżowało ośmioro Polaków, wpadł w poślizg, zjechał z trasy i przewrócił się. Kilkoro pasażerów wypadło z pojazdu przez okna. Niemiecka policja ustala przyczyny tragedii. Jak podawano wcześniej, kierowca busa gwałtownie hamował. Na autostradzie panowały zaś bardzo trudne warunki. Padał deszcz ze śniegiem. Niemiecka autostrada A4 łączy się w Jędrzechowicach z polską autostradą o tym samym numerze. Na trasie zawsze jest wiele pojazdów z Polski. Wojciech Szymański, Polskie Radio. Berlin. Zbliżają się najważniejsze dla chrześcijan święta. Dzisiaj w Wielki Czwartek, wieczorem w kościołach odprawiana jest uroczysta msza święta Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. Biskupi i kapłani dokonują obrzędu umycia nóg. Papież Franciszek znów odprawił mszę poza Watykanem. W 2013 był to zakład karny dla nieletnich. W ubiegłym roku ośrodek opieki dla niepełnosprawnych. Dzisiaj papież będzie w rzymskim więzieniu Rebibia. Relacja Marka Lenerta. W zakładzie przebywa ponad 2000 osób, z czego 350 to kobiety. Dwanaściorgu z nich Franciszek zgodnie z tradycją umyje nogi podczas mszy. Będzie to sześć kobiet oraz sześciu mężczyzn. W nabożeństwie weźmie udział w sumie 300 osób. Będzie wśród nich 15 kobiet, które w czasie odbywania kary opiekują się swymi maleńkimi dziećmi. Przed Franciszkiem wizytę w więzieniu Rebibia złożyli już Jan Paweł II i Benedykt XVI. Papież Polak odwiedził tam 27 grudnia 1983 Turka Mehmeta Alego Akcze który strzelał do niego na Placu Świętego Piotra. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To na koniec jeszcze o jednym z dań często podawanych podczas Świąt Wielkiej Nocy. Z cebulą opiekane w marynacie, w octowej zalewie, a także smażone w wodzie. Szczecińskie śledzie od dziś są na liście produktów tradycyjnych. Przyrządzane według tradycyjnych receptur są odpowiedzią na obecną modę na sushi, twierdzi szczeciński restaurator Bolesław Sobolewski i podaje przepis na rybę duszoną w wodzie. Przepis bardzo prosty. Odrobinę wody na patelnię, trochę masła, bo już nie smażymy, a jakby dusimy, gotujemy w wodzie, ale nie do końca, bo to nie jest zalane. I na to jakąkolwiek rybę, jakąkolwiek ślepć idealnie. Parę sekund dosłownie z jednej strony, z drugiej strony wyciągamy, mamy gotową potrawę. Na liście produktów tradycyjnych jest w sumie prawie 1400 pozycji, najwięcej z Podkarpacia i województwa pomorskiego. Skrót serwisów Trójce o 16.30 zapraszamy. Oh, <laughs> my Wieczorem i w nocy pochmurno, z rozpogodzeniami i z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu, możliwe nawet burze. Temperatura od minus dwóch stopni na południu do zera w centrum i do plus dwóch nad morzem. W nocy silny wiatr. Jutro na poprawę pogody się nie zanosi. Chmury, niewielkie rozpogodzenia, do tego opady śniegu, deszczu ze śniegiem, miejscami burze i opady krupy śnieżnej wietrznie I temperatura w ciągu dnia od pięciu do dziewięciu stopni. Jeśli chodzi o prognozę pogody na święta, no to nic dobrego dla państwa nie mam.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 Wyobraź to sobie. Świąteczny obiad, wreszcie cała rodzina razem przy stole, a ty podajesz ich ulubiony schab ze śliwką. A tak się składa, że w Polo Markecie mamy wszystko do obiadu i wspaniałe schaby bez kości w cenie 12,99 za kilogram, by wasze życie smakowało lepiej. Polomarket, mój ulubiony.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 Zapraszamy do trójki. Okres świąt wielkanocnych to w kościele katolickim czas spowiedzi. To, że ktoś się boi spowiedzi, to ja twierdzę, że jest dobre. Jak są ludzie, którzy lubią spowiedź, to niekiedy zastanawiam się, czy nie posłać ich do psychiatry, bo coś jest nie tak. Można lubić skutki spowiedzi, co jest zupełnie czym innym. O emocjach spowiadających się i spowiedników już za chwilę. Potem kilka słów o wiosennych porządkach i o zbiorach, których trudno się pozbyć. Trzeba przejrzeć, czy są tam rzeczy, których faktycznie pan potrzebuje. Skąd ja mogę wiedzieć, czy coś mi się przyda, czy nie? To już nie do mnie pytanie. To musi pan w głąb siebie chyba zajrzeć, a dopiero później do piwnicy. Porządki za kwadrans. W audycji popołudniowej porozmawiamy także o książkach dla dzieci, to po 17. Pojawią się też koledzy Zbiegam, bo lubię, o 17.20. Dziś dziesiąta rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Papa Nasz ojciec święty powrócił do domu ojca. Matka jedyna, utraciliśmy najważniejszą osobę dla nas. Czy to naprawdę jest ta wiadomość? O dobrze. Nie, nie mogę nic mówić. To jest po raz, raz na wiadomość dla nas wszystkich. Myślę, że będziemy się za dużo pierwsze. Polaków pożegnanie papierza archiwalny reportaż Ernesta Zozunia o 18.15. W pulsie trójki porozmawiamy o projekcie SLD przewidującym przechodzenie na emeryturę według stażu pracy mężczyźni po 40 latach i kobiety po 35 latach pracy o tym w pulsie o 17.45. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Cantera. No to zaczynamy czwartkową popołudniową 10 minut po 16.22 i 7 trójek albo za 3 małpa polskie albo SMS-em w każdej sprawie 71 335. A na początek Jermaine Jackson. To jest nasza piosenka dnia. 13,5 minuty po 16:00. Zapraszamy do trójki. Nie należy do przyjemności, ale każdy katolik powinien do niej przystąpić co najmniej raz w roku. Chodzi oczywiście o spowiedź. Wielki tydzień poprzedzający Wielkanoc to okres szczególnie trudny dla wiernych, jak i dla spowiedników. W tym czasie konfesjonały przeżywają prawdziwe oblężenie. Wszystko przez to, że większość niestety odkłada ten obowiązek na ostatnią chwilę. Przed Wielkanocą na spowiedź jest niezbędna. Ja właśnie zrezygnowałam, ponieważ jest duża kolejka i nie mam czasu, muszę iść do pracy. Ja jestem osobą pracującą i nie zawsze udaje mi się zdążyć w tych godzinach, kiedy jest spowiedź. To nie jest tradycja dla mnie, to jest taka codzienność właściwie, bo tutaj zawsze można znaleźć księdza w konfesjonale. Często korzystam. Ten napływ albo spiętrzenie spowiedzi wynika bardziej z przykazania kościelnego. Ksiądz Jarosław Mrówczyński, zastępca sekretarza generalnego konfesjonalnego. Konferencji Episkopatu Polski. Które brzmi, przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie Wielkanocnym komunii świętą przyjmować. Nie ukrywam, że w Wielkim Tygodniu spotyka się bardzo wartościowych i ciekawych ludzi. Ksiądz Zbigniew Kapłański. Ale, no, chyba co najmniej połowa to są ci, którzy właśnie bardziej dla zwyczaju przychodzą. My się boimy tej spowiedzi, bo często to jest tak, że, no, idąc do spowiedzi, musimy się przyznać do tego, jak co to myśli jesteśmy. To chyba zwłaszcza mężczyźni nie lubią się przyznać, że w czymś sobie nie dają rady. Kobiety chętniej opowiadają, z tym, że dosyć często o cudzych grzechach, a nie o swoich. Faktem jest, że spowiedź no zasadniczo nie należy do przyjemności. Dlatego, że spowiedź polega na tym, że stajemy w prawdzie o sobie. Ta prawda jest e, częstokroć skrywana. Chcemy być postrzegani jako ludzie dobrzy, przyzwoici. A okazuje się, że prawda o nas jest e, zgoła e, niejednokrotnie inna. Nawet jeśli jesteśmy z pozoru dobrzy, to okazuje się, że intencje naszego funkcjonowania nie są do końca czyste. Natomiast e, trzeba pamiętać o tym, że jest to swoisty taka katarzis, czyli bolesne oczyszczenie. Co jest takiego najbardziej nieprzyjemnego, najbardziej stresującego w spowiedzi? Chyba to, że musimy swoje e, jakieś sprawy wewnętrzne powiedzieć komuś kogo nie znamy. Najtrudniej chyba nam się jest przyznać do grzechu przed samym sobą. Spowiedź jest dużym wyzwaniem nie tylko duchowym, ale i psychologicznym. Trzeba się zmierzyć ze swoimi wadami. To jest też trudne, żeby samego siebie jakby krytykować, ale udało mi się. Byłem dwa dni temu. Ale jakoś przemogłem się w sobie, podszedłem, ksiądz też inaczej podszedł do mnie. Dał mi taką myśl do refleksji dłuższą. Też się często zastanawiamy, no jak to z tą tajemnicą spowiedzi jest, że to trzeba wytrzymać, nie można powiedzieć. To się wydaje strasznie trudne. No nigdy nie miałem problemu. Powiem więcej. W ogóle to nie przeszkadza w relacjach. To jakoś tak Duch Święty robi. Ważne jest wsłuchać się w człowieka. Czy ta posługa to jest jedna z takich trudniejszych? Czy to kosztuje trochę zdrowia? To jest męczeństwo. Ksiądz, który dopiero co jest wyświęcony, to przeżywa tę pierwszą spowiedź, no to to jakoś coś takiego, no, że się wchodzi poza te zasłony tajemnicy. Ale tak naprawdę, kiedy się siedzi w konfesjonale i siedzi się godzinami boli kręgosłup i nie można z niego wyjść i człowiek jest zmęczony i psychicznie i, i słuchaj te, te spowiedzi są czasami bardziej zborne, mniej zborne. Czasami trzeba wytłumaczyć jeszcze penitent nie rozumie, albo jeszcze próbuje dyskutować, a więc nie ma takiej dyspozycji pokory, więc to, to, naprawdę wymaga dużej siły i, i, i modlitwy i, i jakiegoś takiego takiego zaparcia. naprawdę w, to jest męczeństwo. Są księża, którzy w jakimś sensie odnajdują się w tej posłudze, bo trudno powiedzieć lubią, no trudno mówić lubią. Zdarzyło mi się kilka razy w życiu, że ktoś do mnie podszedł i poprosił, proszę księdza, moja córka boi się konfesjonału. Czy ksiądz mógłby ją wyspowiadać, pyta jakiś tata czy mama poza konfesjonałem, inni mówią, nie wiem ksiądz, ja poza konfesjonalem to się głupio czuję. Ja nie ukrywam, że jakoś tak, nie wiem, czy to sprawa mojego kręgosłupa, czy czegoś innego. Ja nie lubię konfesjonału, jako ja. Ja mam takiego penitenta, który już po głosie słyszę, że mu, że mu drży, albo tam tak się szybko, szybko, szybko, szybko, to cicho, szybko. już wiem, że się wstydzi staram się zachęcić i jakoś tak dodać otuchy. Natomiast osoby, które mają taką traumatyczną postawę, jakieś doświadczenie, zawsze sugeruje stary spowiednik. Dojrzały kapłan wie doskonale, że to jest kwestia posłów. Wymaga cierpliwości, pochylenia się nad osobą, która jest dotknięta, bo tak naprawdę grzesznik jest osobą, która jest miłowana przez Pana Boga i ona musi być pociągana więzami miłości i miłosierdzia i delikatności i takiej cierpliwości, która właśnie z Bożego serca wypływa. Jeśli ktoś nie zdąży się wyspowiadać przed Wielkanocą, to może to zrobić spokojnie po świętach. Okres Wielkanocny trwa bowiem w Kościele Katolickim 50 dni, czyli aż do niedzieli zesłania Ducha Świętego, czyli potocznie zwanej Zielonymi Świątkami. A o to, co zrobić bezpowiedź, nie była dla nas aż tak trudna pytał Mariusz Krzemiński. Ale żeby dyskutować ze spowiednikiem, o czym mówił jeden z księży, to musiała być siła kobieta. Bardzo rekomenduje audycję Biegam, bo lubię, a ja chciałam zapytać w jakie dni będzie nadywana audycja Nie biegam, bo nie lubię No na pewno czwartek odpada, bo to jest dzień, który zarezerwowali dla siebie koledzy z Biegam, bo lubię, no te dwa tematy się gryzą niestety, tego nie da się pogodzić a z Biegam, bo lubię spotkamy się o 17.20, czyli za godzinę Autopromocja W specjalnym wydaniu Klubu Trójki będziemy rozmawiać o poście, to znaczy o powstrzymywaniu się od niektórych pokarmów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 Które w tym akurat czasie zamieniają się w przedświąteczne porządki i to jest ciężka praca, szczególnie jeśli postanowiliśmy wyczyścić na błysk garaż czy piwnicę. Często się okazuje, że zalega tam sterta rupieci, wśród których co rusz znajdujemy jakieś przydatne rzeczy, o których zapomnieliśmy, a to alternatora, to opony do auta, którego już nie mamy i odkładamy takie skarby z jednego miejsca w drugie, z roku na rok, czwarty i dziesiąty. Lubi pan porządki? Tak, lubię, ale nie lubię ich robić. Jak sprzątamy, to my tak przekładamy, część wyrzucamy, część zostaje, potem znowu to będzie musieli za rok sprzątnąć, albo za 10 lat. Czyli nie można tego tak rasa dobrze. A, bo idealnie prawie wszystko udaje mi się posprzątać, ale zawsze zostaje tak albo jedna trzecia, albo jedna piąta i potem te śmieci jakoś tak wracają automatycznie po roku. Mm, jak ma pomóc w tej kwestii? Może pan chomikuje za bardzo? Niech pan wyrzuca rzeczy niepotrzebne. Czy je na chomika wyglądam? Może nie, może nie posturą, ale skoro piwnica tak wygląda, to, to trzeba przejrzeć, czy są tam rzeczy, których faktycznie pan potrzebuje. Skąd ja mogę wiedzieć, czy coś mi się przyda, czy nie? Hmm, to już nie do mnie pytanie. To musi pan w głąb siebie chyba zajrzeć, a dopiero później do piwnicy. Sprzątać albo nie sprzątać? O to jest pytanie. Mój znajomy bardzo często, który zbiera, kolekcjonuje jakieś stare części komputerowe, tudzież inne. Wkłada je tak pięknie, żeby się nie zniszczyły, że odkrywa je parę razy, parę razy na nowo się cieszy. Niewątpliwie mam takie miejsca w domu, w których odkładam rzeczy, które mogą się przydać. Anna Kędzierska, psycholog. I przychodzi taki moment, kiedy oto zaglądam do starych pudeł i wyciągam wszystko to, co miałam przekonanie, że będzie mi kiedyś potrzebne, a tak naprawdę od roku do tego nie zaglądałam, nie sięgałam i nie używałam. I wtedy zadaję sobie takie pytanie, czy jest sens to wszystko przetrzymywać i komu tak naprawdę może się to przydać? Bo agono się u nas dostatek, a rąk mało do pracy. Jak się tego wszystkiego pozbyć? Zbieram się tak od jakiegoś czasu z taką metodą, żeby wyrzucać rzeczy, których nie używam dłużej niż 3 lata, bo wiem, że ich nie będę nigdy używał. Pan to jakoś zaznacza, tak? Kod paskowy pan nakleja na tych przedmiotach? Nie, no to jest tak na zasadzie, że, że, że sprawdzam, kiedy to było ostatnio używane, albo nie wiem, po zdjęciach, albo sobie próbuję przypomnieć, kiedy w ostatniej sytuacji coś używałem i po prostu wyrzucam. Natomiast to jest teoria. To przedmioty, których szkoda jest wyrzucić, bo one jeszcze są sprawne, dobre i jeszcze zdatne do użytku. W związku z tym mamy takie przekonanie, że być może w którymś momencie odpowiedzą na nasze potrzeby. I trochę Traktujemy je podmiotowo. Przestają być wyłącznie rzeczami, ale mamy do nich taki emocjonalny stosunek i wtedy trudno jest się z nimi rozstać. Syzyfowi chyba było łatwiej ten kamień wtaczać, a Agnieszowi stanie uprzątnąć. Garaż, proszę pana, to jest czeluść bez dna. Majorice tak mają, że gromadzą różne rzeczy, bo się może przydadzą, a tak naprawdę chyba to nie o to chodzi. Znaczy, Trzeba po prostu zastanowić się, co jest ważne tu i teraz dla nas, co nam jest potrzebne i z tego, tego korzystać. Panu to się udaje. Ech, umiarkowanie przez nas, że... I żona mówi, że potem nie do końca zadowolona. Często się zdarza, tak. Jak uszczęśliwić żonę, jak facet sprząta, tak żeby było na tip-top? Nie wiem, jak uszczęśliwić żonę, pewnie pan Nobla dostał, jakby pan odkrył. <grym> nie mam pojęcia. Mam stertę na przykład opon od poprzedniego samochodu, które już do nowego nie pasują. Zanim je sprzedam, no to wie pan, to będą święta Bożego Narodzenia. To nic się nie da z tym zrobić. Trudna sprawa, no. Niech sobie jeszcze poleżą, tak? No, ja tak uważam. Garaż usiłował posprzątać Tomasz Jeleński, a przy okazji zadawał pytania, jak Państwo słyszeli, filozoficzne. Ehe, jak zadowolić żonę, robiąc porządki? i 7, trójek albo ZB3 małpa polskieradio.pl albo sms'em 71335. 25 minut po 16.00 to Benjamin Clementine. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. So if I held my breath on you, I'd would died a thousand times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Mm -hmm. Now premises. Broken. Nemesis our token mm -hmm. so you turn around you march on to your new home. home wherever you're gone darling please don't you ever forget to treat others in the way March all my child, my If you held your breath on me, you would have died a million times. Cheering was to show me how much you care You probably swallow your tongue By now All I'm trying to say, darling Is that you know very well that I left her For you I guess you're doing the same old oh, Same thing to me Now mm -hmm. Now these days And Dries my veins As our Genesis Smiles Now, heresy might be on you, faith, faith. Whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget your tree. Ah, that's the way. Benjamin Clementine. Tu trójka, jest 16.30. Skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. Czesław Kiszczak może brać udział w procesie. To decyzja Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Jeśli się uprawomocni, to wznowiony zostanie proces, w którym generał odpowiada za udział w grupie przestępczej przygotowującej stan wojenny. Biegli uznali bowiem, że stan zdrowia Kiszczaka nie przekreśla jego udziału w procesie. Oskarżony ma jedynie schorzenia wieku podeszłego, tłumaczył sędzia Jerzy Leder. To znaczy, że stan zdrowia nie uniemożliwia udziału oskarżonego w rozprawie odwoławczej, a tylko utrudnia. W pierwszej instancji Czesław Kiszczak został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu. Generał odwołał się od tego wyroku, ale proces apelacyjny został zawieszony ze względu na jego stan zdrowia. Co najmniej 16 milionów złotych mogło paść łupem grupy przestępczej, która włamywała się na konta zamożnych Polaków. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego zatrzymali kolejnych siedem osób zamieszanych w tę sprawę, w tym przywódcę grupy oraz pracownika jednego z banków. Ten pracownik banku był dla nich bardzo istotnym elementem, ponieważ miał informacje o klientach tego banku, klientach VIP-owskich i te dane przekazywał przestępcom. Te siedem osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak również zarzuty oszustwa Mówiła Katarzyna Cisło z Małopolskiej Policji W sumie policja zatrzymała 12 osób, część skradzionych pieniędzy Udało się odzyskać Większości Polaków nie rażą krzyże w budynkach publicznych Religijny wymiar przysięgi wojskowej Ani religia w szkołach, tak mówi ponad 80% badanych przez cebos Polaków razi jednak mówienie katolikom Jak głosować? Takiej odpowiedzi Również udzieliło ponad 80% respondentów I przeszkadza też opiniowanie przez Kościół decyzji Sejmu, tak wskazała ponad Połowa badanych. Sondaż przeprowadzono Na początku marca, na pytanie odpowiedziało ponad Tysiąc osób. Tyle w skrócie a w serwisie o 17 o tym, że Brytyjczycy od początku wiedzieli, kto odpowiada za zbrodnię katyńską. MSZ ujawnił dokumenty w tej sprawie. Wieczorem i w nocy pochmurno, z rozpogodzeniami i z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu, możliwe nawet burze. Silny wiatr i temperatura od minus dwóch stopni na południu do zera w centrum i do plus dwóch nad morzem. Jutro na poprawę pogody się nie zanosi. Chmury, niewielkie rozpogodzenia, do tego opady śniegu i deszczu ze śniegiem, miejscami burze. Temperatura od 5 do 9 stopni i wciąż jeszcze w miarę silny wiatr. Jeśli chodzi o prognozę pogody na święta, to gorzej raczej nie będzie. Trójka. Program trzeci. Było tam wściekło, lecz mnie nie urzekło. Cóż było mówić? Ja była niepisną. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Sprawa oczywista. Satan jest sadysta A czemu nie miły? Z jakiej przyczyny? Sam może nieboże i nie ma dziewczyny Ci z nieba przez lufci wrzucili mi haczyk Że byłby tacik, może mały fiacik Lecz mają warunek i problem w tym Że muszę być dobry, tylko nie wiem w czym Ze gdzie tam ja i duchowi atleci A w delegacji zwykle tęsknię do dzieci Poza tym brak w niebie dzieci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 a kobiety są pycha Raz i dwa, dwa i raz i raz i dwa Dwa i raz i raz, i, dva, dva i raz tu pośrodku jest sam tu mamy jak u mamy, tu mamy, tu jest jak u mamy, tu mamy, tu jak u mamy, tu mamy, tu jest jak u mamy, tu mamy, tu jest jak u mamy, tu mamy, tu jest jak u mamy, tu mamy, tu jest jak u mamy, tu mamy, tu mamy, tu jesteśmy jak u mamy, tu mamy, tu jest jak mamy, tu mamy, tu mamy, w wiekle tak se, no nie ma, dziękuję, nie trzeba, co myśle.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 Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki za 24 minuty, za 23 właściwie minuty, godzina 17. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do Kijowa, gdzie jest Piotr Pogorzelski. Dzień dobry, witaj na antenie Trójki. Która godzina w, w Kijowie? 17.36. No tak, bo jest różnica czasu, Dlatego myślałem, że przy tych naszych zawirowaniach z przechodzeniem z czasu zimowego na letni 17.37 już teraz, czyli o godzinę godzinie, godzinie bardziej jesteście zaawansowani, jeśli chodzi o czas. Piotrze, spotykamy się z okazji takiej, że pojawiła się właśnie napisana przez Ciebie książka, Ukraina Niezwykli ludzie w niezwykłych czasach. Piotr Pogorzelski. Książka o naszych najbliższych sąsiadach. Wydawałoby się, że my o Ukrainie powinni Wiedzieć bardzo dużo tymczasem Polska i Ukraina są podobne, ale to zupełnie dwa różne kraje. Tak, to prawda. Z tym, że głównie o tym pisałem, jak bardzo różnią się Polacy od Ukraińców i w ogóle Polska i Ukraina w wydanym dwa lata temu barszczu ukraińskim i barszcz ukraiński był właściwie książką o przeciętnych Ukraińcach, o tym, jakie oni mają potrzeby, jakiej muzyki słuchają, co lubią, czego nie lubią, jakie filmy oglądają. Tutaj bardziej skupiłem się na tych ludziach, którzy podejmują jakieś decyzje, ale nie chodzi tutaj bynajmniej o władzę, a chodzi o taką najbardziej aktywną część społeczeństwa, która właśnie ciągnie tę całą resztę za sobą. Bo to społeczeństwo obywatelskie tutaj jest bardzo aktywne, a zobaczyliśmy je i ci ludzie, którzy się właśnie wcześniej tym nie interesowali, zobaczyli je właśnie w czasie niedawnej rewolucji godności i teraz cały czas widzą w czasie wojny. Ci ludzie w niezwykłych czasach, te niezwykłe czasy, to, to są te czasy, których, my, których dane nam jest być świadkami. My nie do końca rozumiemy to, co dzieje się na Ukrainie, bo to nie są wydarzenia, które można na jednej płaszczyźnie wytłumaczyć. Tak, jest to trudne i trzeba przyznać, że rzeczywiście trzeba tu chyba pomieszkać, żeby dokładnie zrozumieć, jaka teraz jest atmosfera i jaka panuje atmosfera w kraju, gdzie jest wojna, bo właśnie na przykład dzisiaj zostały opublikowane badania sondażowe, gdzie większość Ukraińców jest przekonanych o tym, że na wschodzie Ukrainy dochodzi do wojny rosyjsko-ukraińskiej, że nie jest to wojna domowa, a właśnie wojna z obcym państwem. Więc to jest ogromna mobilizacja społeczeństwa. Ta mobilizacja i sama organizacja była już widoczna w czasie Majdanu, w czasie rewolucji i teraz mamy jakby tego kontynuację. Gdyby nie bataliony ochotnicze, które też są opisane w tej książce, gdyby nie ci ludzie, którzy pomagają wojsku, którzy, nie wiem, kupują mundury, kupują noktowizory, przekazują inne rzeczy, zresztą wielu Polaków też pomaga yy, ukraińskiej armii, przekazując oczywiście nie broń, ale właśnie takie rzeczy, które służą ratowaniu życia. Yy, to, yy, ta armia tak naprawdę by sobie nie dała rady, gdyby nie armia wolontariuszy, która pracuje z tyłu. I to są właśnie ci niezwykli ludzie, yy, to są ci niezwykli ludzie, którzy dokonali rewolucji, którzy stali na Majdanie trzy miesiące w pogodę i w niepogodę yy, i którzy właściwie Właściwie teraz już no, ta wojna trwa ponad rok a społeczeństwo cały czas jest zmobilizowane, mimo trudności gospodarczych, bo nie ma co ukrywać, że Ukraińcy biednieją. Zapominamy także często o tym, jak ogromna jest Ukraina, jak wielki to kraj. Teraz całą uwagę skupiamy na tym, co dzieje się w Donbasie, co dzieje się w tych regionach, gdzie, gdzie są separatyści. Tymczasem ten fragment Ukrainy objęty wojną, nie licząc Krymu, to potraktujemy osobno, ten fragment Ukrainy objęty wojną to jest tylko niewielka część tego ogromnego kraju. Malutka część. Tak, no to jest malutka część i to jest nawet mała część, przynajmniej obwodu ługańskiego, jeżeli chodzi o obwód doniecki, no to jest prawie połowa tego obwodu. Rzeczywiście wydaje się, że w pozostałej części Ukrainy tej wojny tak nie widać, ale na ulicach jest bardzo dużo wojskowych, tego wcześniej nie było to są ludzie raczej zdemobilizowani albo którzy, którzy przyjechali tutaj na urlopy. Poza tym właściwie większość wiadomości telewizyjnych, najważniejszych kanałów jest poświęcona właśnie temu, co się dzieje na froncie i temu, co, jak można pomóc frontowi. To są właściwie takie główne dwa tematy, to znaczy ukraińskie wiadomości już teraz są wolne od jakiejś taniej sensacji, już nie ma tych tak zwanych żółtych wiadomości bulwarowych, brukowych, tylko są one skupione właśnie głównie na, na najważniejszych sprawach, ale no, jednak rzeczywiście na większym terytorium Ukrainy jest spokój, poza, niestety tutaj trzeba przyznać, obwodami charkowskim i odeskim, tam dochodzi do wielu aktów dywersji, tam są podkładane bomby, w, na przełomie roku tego i poprzedniego tylko w obwodzie odeskim, w samej odeście mieliśmy 24 eksplozje i to są atakowane wtedy właśnie biura wolontariuszy, też biura organizacji, które pomagają właśnie armii. Piotr, pokusiłbyś się o wytłumaczenie w kilku krótkich radiowych słowach tego, czemu poświęciłeś rozdział. Myślę o tym pod tytule. Człowiek doniecki równa się człowiek radziecki. Tak, to jest trudne do wytłumaczenia. W Polsce też niedawno ukazała się inna książka, która jest w ogóle w całości poświęcona fenomenowi Zagłębia Donieckiego. Jeżeli krótko mówiąc, to tam byli ściągani ludzie w czasach industrializacji, czyli w czasach głównie radzieckich, z całego Związku Radzieckiego i oni właściwie zgubili gdzieś po drodze swoje tradycje lokalne, tradycje narodowościowe. Dlatego głównie tam jest silna tradycja radziecka, czyli te święta 1 maja, 9 maja, czyli Dzień Zwycięstwa, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzny 23 lutego. To są święta obchodzone. Tutaj na terytorium już reszty Ukrainy jest tego mniej, to społeczeństwo jest mniej, o wiele mniej sowietyzowane niż tam. I o, I o artystach, i o duchownych, i o dziennikarzach także sporo w twojej książce. O, o współczesnej Ukrainie w tychże niezwykłych czasach. Ukraina, niezwykli ludzie w niezwykłych czasach. Polecam państwu książka Piotra Pogorzelskiego. Jeśli chodzi o takie informacje, które ostatnio napływają z Ukrainy, no choćby to o Tymoszczuku, Anatoli Tymoszczuk, tak nazywa się ten piłkarz, który gra w zanicie w zanicie w Petersburg. Kapitan reprezentacji Ukrainy. Od Odwiedził w, w szpitalu w Kijowie ukraińskich żołnierzy, którzy ranni na froncie wylądowali w kijowskim szpitalu i za ten czyn w Rosji, gdzie gra w klubie e ligowym, został okrzyknięty faszystą. Mówi się, że Tymoszczuk, jeżeli wróci do, do na Ukrainę, bo kończy mu się kontrakt rosyjski w czerwcu, jeżeli wróci do, na Ukrainę, to będzie grał w swoim klubie, czyli w, w Doniecku, tyle że klub z Doniecka teraz nie gra już w Doniecku. Tak, to jest też jedna z bardziej ciekawych, rzeczy, ciekawszych rzeczy, ponieważ od rzeczywiście Szachtar Doniec gra teraz w Lwowie. I tutaj trzeba trochę spojrzeć na historię ukraińskiej piłki. To były zawsze dwa kluby, które były śmiertelnymi wrogami. To znaczy Karpaty, Lwów trzymały z Dynamem Kijów przeciwko właśnie Szachtarowi Donieck. Teraz Szachtar Donieck gra w Lwowie. Tam też są sprzedawane wszelkie gadżety związane z tym klubem. Tam też przyjeżdżają fani tego klubu, żeby oglądać mecze Szachtara. I od, od przepraszam, od rewolucji godności do teraz, czyli właściwie no można powiedzieć już półtora roku jest zawieszenie broni między ukraińskimi kibicami i to tymi właściwie najbardziej skrajnymi kibicami. To znaczy oni się nie biją między sobą. W czasie rewolucji chodziło o to, żeby przeciwstawić się milicji, z którą zresztą kibice zawsze mieli na pieńku. No a teraz w obliczu wroga zewnętrznego te spory przynajmniej klubowe zostały przynajmniej na razie zawieszone. Ale to na razie już trwa półtora roku. No to jest bardzo, bardzo dużo jak na, jak na kibiców. To tak na, na na marginesie ten sportowy wątek, tak na marginesie całej skomplikowanej układanki, jaką jest Ukraina. Niezwykli ludzie w niezwykłych czasach książka Piotra Pogoszewskiego raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję. Popołudniowa audycja zapraszamy do trójki za 15 minut 17, a już za chwilę cybertrójka, rzecz o, o nowinkach technologicznych. Dziś m.in. o nowych portalach z legalną muzyką, których w Polsce jest już kilka, i przybywa kolejny.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 Piotr Bukartyk. Uwaga kierowcy. Na autostradzie A2 w kierunku Świecka na 185 km, to jest 2 km przed ramkami Poznań-Wschód. Przed leczką miał miejsce wypadek, auto stoi na środku drogi, prawdopodobnie utworzy się tam teraz korek, bo nie wiem, czy przypadkiem w tym kierunku nie leciał również mi głowy z ratowniczy. Dziękuję panu za informację i pewnie pojawią się kolejne w tej sprawie 22 i 7 trójek. I jeszcze jeden głos w nawiązaniu do pytania Tomka Jeleńskiego, który pytał, co zrobić, żeby żona była zadowolona w czasie świątecznych porządków. Dwa wyjścia, drogie panie. W zasadzie drodzy panowie. Pierwsze wyjście jest takie, żeby albo zabić to bardzo porządnie, a drugie wyjście jest takie, żeby po prostu nie przeszkadzać nam w porządku. Drugie wyjście jest niezłe. 22 i 7 w każdej sprawie. Damian Kwiek, dzień dobry. Próba odpowiedzi na to pytanie to jak stąpanie po lodzie. I zawsze porażka, tak? Co tak. nie powiesz, źle. A propos Piotra, Piotra Bugartyka, który śpiewał przed chwilą, on u ciebie pojawi się jeszcze, jeszcze raz za chwilę. Tak, przed chwilą to nie było jego ostatnie słowo. Cybertrójka. Dla mnie pierwsze zetknięcie z serwisem streamingowym muzycznym to było takie wrażenie, jakbym odkrył internet na nowo. I na muzycznych internetowych chmurach skupimy się dziś w cybertrójce wiadomości technologiczne. Sukces odnosi polska trójwymiarowa drukarka. Zortrax M200 wygrał w konkursie portalu 3DHubs.com. Urządzenie z Olsztyna pokonało blisko 400 konkurentów. Zwycięstwo Zortraxowi zapewniły wysokie oceny użytkowników. Większość z nich przyznawała drukarce 9 na 10 możliwych punktów. Według uczonych z Belgii Facebook śledzi aktywność nawet tych internautów, którzy wylogowali się z serwisu albo zlikwidowali konto. Ma to być możliwe dzięki tak zwanym ciasteczkom powiązanym z wtyczkami Facebooka. Przedstawiciele portalu odpowiadają, że fakty w ustaleniach Belgów nie zgadzają się. Agencja Kantar policzyła użytkowników poszczególnych mobilnych systemów operacyjnych w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech. Wygrywa Android z udziałem na poziomie 67%, iOS ma 21%, a Windows Phone 10%. Polska firma zebrała w serwisie crowdfundingowym 120 tysięcy dolarów na dokończenie prac nad goglami do wirtualnej rzeczywistości. To firma Simor z Mikołajowa. Urządzenie ma współpracować ze 150 modelami telefonów i umożliwiać wyświetlanie obrazu 2D, 3D i trójwymiarowej wirtualnej rzeczywistości. CYBERTRÓJKA a teraz zanurzymy się w rzeczywistości nie trójwymiarowej, ale muzycznej. Sporą popularność, jak Państwo wiedzą, uzyskały w ostatnich latach serwisy oferujące muzykę w chmurze. Jest ich już wiele. W ostatnich dniach do Polski wszedł kolejny taki serwis, a my sprawdzimy jak to działa. Także trochę za kulisami, ale wcześniej miłośnik muzyki, pan Jakub, który bardzo dobrze pamięta jak to się zaczęło w jego przypadku. Dla mnie pierwsze zetknięcie z serwisem streamingowym muzycznym to było takie wrażenie jakbym odkrył internet na nowo. Ja pamiętam to do dziś dosyć dobrze, chociaż to już było parę lat temu, jak po prostu wciągnąłem w całą tą przestrzeń muzyczną i nie wyszedłem praktycznie stamtąd przez cały dzień. Atrakcyjność polega przede wszystkim na tym, że jest dostęp do praktycznie każdej muzyki na świecie, oczywiście z drobnymi wyjątkami. W niektórych przypadkach, w niektórych serwisach możemy mówić jeszcze o bezpłatnym dostępie do tej muzyki. Nie żebym nie chciał Cię znać. Albo że tłumaczę się spać. Z mojej ostatniej rozmowy z moim wydawcą, piosenkarz Piotr Bukartyk, Wyniknął coś takiego. Piotrek, słuchaj no musimy tam być, bo wszyscy tam są na takiej zasadzie, to znaczy według mnie, na mój chłopski rozum jest to kolejny sposób na sięganie do naszej kieszeni jeszcze głębiej traktowanie wszystkiego, co robimy jako jakąś papkę, którą się zmiesza to, co kosztuje nas całe życie <grym> wysiłku, będzie jednym z komponentów właśnie czegoś wielce globalnego w co można będzie zanurzyć chochle, docierają do mnie głosy, że ktoś korzysta, słucha że wziął sobie te moje piosenki, że zna z jakiejś tam chmurowatej skumulowanego pochodzenia propozycji internetowej, natomiast do mnie po jakimś czasie dociera czek, który sam w sobie jest droższy niż kwota, na którą opiewa. Na pewno z punktu widzenia artystów dziennikarz magazynu komputerowego Chip Andrzej Pająk. Z tego, co donosi na przykład prasa, no nie jest to lukratywny biznes, bo jeśli czytam, że artysta tego formatu jak Kingo Star za 17 milionów odtworzeń jakiegoś utworu, gdzie on występuje do którego ma prawa właśnie majątkowe do tantiemów, dostaje czek na 12 dolarów 12 to znaczy, że coś jest nie tak w tym całym biznesie. Serwis, o których słyszy się najczęściej, to jest pewnie Deezer, Spotify, ale wchodzi teraz do Polski, właściwie już uszedł Tidal. Tidal to właściwie następca Wimba, który jako jeden z pierwszych zaoferował super jakość tych nagrań. Mamy jakość taką, jaka jest podczas odtwarzania płyty CD. Nie tracimy nic z piękna tego nagrania, co ma miejsce na przykład, kiedy kompresujemy plik do formatu MP3, no bo jednak jest jest to format stratny. Dla mnie korzystanie z serwisów streamingowych i istnienie serwisów streamingowych jest praktycznie spełnioną utopią muzycznego konsumenta. Ale wygląda na to, że dla twórców to niestety nie jest spełnione marzenie. Niemniej pewno trzeba docenić, że serwisy z muzyką zapewniają też artystom promocję. No i co przecież też jest cenne, propagują legalne korzystanie z twórczości im zespołów, piosenkarzy, kompozytorów. No i przy okazji... Przy okazji przypomniałeś Majka Oldfielda Tak, Tak, płyta pod tytułem Platinum. Sam jej bardzo dawno nie słyszałem, a dzięki jednej z chmur mogłem sobie przypomnieć. A miałeś tę płytę? Miałem ją kiedyś na, na kasecie. W tej chwili odtwarzanie kaset jest pewnym wyzwaniem, a tutaj proszę można. Damian Kwiek, dziękuję bardzo. Dziękuję. Popołudniowa audycja zapraszamy do trójki za 5 minut 17. to the disco scene.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 Żegnamy. Reklamy. Tu program Trzeci Polski.